Thank you. Mój kumpel usłyszał beat, mówi weź coś jedni. hit Najlepiej tak samo smutny jak poprzedni Nagrałem w który w nas się nawarstwia Numer nie miał być smutny, ale widać jaka prawda jest Od kłamstwa do wielu kłamstw, różne oblicza Dla niektórych kłamstw, to już nie wiem, sposób życia Nie chciałem robić rapu, który rodził z u kogoś Ale taka kolej rzeczy, że mnie też czasem ruszy słowo Upadłem, to nie było śmieszne, nadal wiem, że w upadku Szleć świadomość przez co się upada Rozstania powroty czasem bez chęci powrotu Jak się jebie to wszystko i gdzie jest Wtedy zdrowy rozum, dziękuję Bogu Za to, że mam dobrze w domu i proszę Żeby się udało i tak robi kilku ziomów Nie pierdol komuś, że to ochlaniu Na ławkach, bo jak liździesz patologię To zobaczysz jaka straszna jest Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego cenię jak ostatnią Dlatego wiesz, że ostatnią Ostatnia minuta może być pierwszą Szczerze chuj w to, bo rozumieją to Gdy już jest za późno Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego cenię jak ostatnią dlatego... Ostatnio puszczałem numery, przy których daliśmy się ponieść Dziś sam wcześniej ty i ja Nas dwoje patrzę na stare zdjęcia I to rodzi uśmiech straszny Wtedy myśleliśmy, że jesteśmy siebie warci Dziś się jak ktoś mówi, że piszenie nieprawde Bo każdy upadek tu kształtował mój charakter Jestem tu może wartem i mam jedną kartę Typy pytają czy mówię serio, czy już pół Mi I żeby nie było, że jesteśmy źli Choć jesteśmy źli z natury na świat I tych, którzy stawiali nam mury albo pluli za plecami Bo nie mogli sprawić tego, że nie ma Mogą Zabrać tam jednego jebanej odwali cmentarz To miejsce dusz, wtypanych, w żelazną stal Podlewany łzami tych, którzy mówią, że im brak fart Jedno jest warte, że mówi, a ty sucha, Z kolei nie będzie, gdy się ulotni z nas dusza Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego cenię jak ostatnią Dlatego wiesz, że ostatnią Ostatnia minuta może być pierwszą Szczesze chuj w to, bo rozumieją to, gdy już jest za późno Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego cenię jako ostatnią I'm not the one Widzę twoje oczy i dotykam twoich włosów A jedyne co chcę słyszeć to barwę twojego głosu Kobiety nie są ze mną szczęśliwe Bo za słowa je za piłek, Wolałem tu przypierdalać szyję Dziś dzwoniłem do BL zaznaczy bez dzwonił do mnie bo wie Sulin to sulin zawsze nic na koncie Mainstream kurwa jeden chuj Tak gram tu za drobne a się zgadza Nie ma na nic a wciąż starcza na gołdę Nie napiszę tego co chcecie usłyszeć Gdyby tak było piskałbym tu pewnie O zakrętach jak liber Życie jest jedno pewnie dobrze to czujesz co nie Dziwka miałeś walić, jej co pewnie walicie. Je. jej to boisko zawsze. Walą po nogach typy, walą po nosach panny, walą po rogach. Był wrzesień, pisałeś do niej list, chłopak. Dziś, jeśli patrzysz na kalendarz, wiesz, że listopad. Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego ceń jak ostatnią Dlatego wiedz, że ostatnią Ostatnia minuta może być pierwszą Jeszcze szczerze, chuj w to, bo rozumieją to Gdy już jest za późno Pierwsza minuta może być ostatnią Dlatego cenia jak ostatnią Dlatego wiedz, że ostatnią Ostatnia minuta może być pierwszą Jeszcze szczerze, chuj w to, bo rozumieją to Gdy już jest za późno Żyj życiem, wziąć Jakby każda minuta miała być pierwszą Jakby każda minuta miała być ostatnią